Raz, dwa, trzy Próba mikrofonu Dobry wieczór, czytam Dzień dobry Z podcasterskiej Łazienki Chciałoby się dawnym zwyczajem powiedzieć jak co tydzień, ale <śmiech> nie w tej serii, nie w tej serii ja Ostatnio trochę było o komiksach, dzisiaj dla odmiany będzie trochę o książkach, dla odmiany o Fantastyce, zupełnie jakby to było coś nowego i w tym podcaście i, i ogólnie w moim życiu przez ostatnie lata naczytałem się głównie post Apokalipsy, najróżniejszej, bo i przede wszystkim metro, i, i trochę Stalkera i trochę innych rzeczy, jak e, chociażby rzeczy Roberta Schmidta, bardzo zresztą dobre i nadchodzi taki moment, że trzeba troszeczkę wydobyć się z, z takiego kręgu zainteresowań, który zaczyna przytłaczać a mnie już szczególnie, chociażby dlatego, że jestem zmuszony na bieżąco czytać wielokrotnie książkę, nad którą pracuję, która też jest postapokalipsą i zacząłem sięgać pod koniec mijającego roku i i ta tendencja dalej mi się utrzymuje po fantastykę starszą po polską i poradziecką. najpierw na Bookrage'u kupiłem sobie Zajdla, <śmiech> którego powieści mam już wszystkie w papierze więc to nie jest tak, że ten autor był dla mnie czymś nowym zresztą w Woju miałem okazję przeczytać kilka zbiorów opowiadań Tegoż autora, ponieważ biblioteka garnizonowa w jednostce Wwarzyszu była dobrze wyposażona, tylko że została dobrze wyposażona w latach 80. I potem nie wiem, czy coś w jej zbiorach było uzupełniane. Możliwe, że nie. W każdym razie fantastyki, starej polskiej fantastyki było tam sporo przepraszam ale na Bukrejdżu był Zajdel taki trochę inny Zajdel nie te jego podstawowe powieści tworzące w pewien sposób konstytuujące kanon polskiej fantastyki socjologicznej ale były tam opowiadania o tyle fajnie, że w trzech tomach zostały zebrane chronologicznie wszystkie opowiadania jakie napisał do tego dorzucono jeszcze wersje, koncepty i parę innych drobiazgów Plus w tym zestawie, zacny to zestaw był, były jego dwie wczesne powieści. Lalande, 20 coś tam tysięcy, nie powtórzę, <śmiech> a nie zapisałem sobie, a nie będę teraz chodził, szukał. W każdym razie bardzo łatwa do znalezienia i prawo do powrotu. To są powieści, które dzisiaj zaliczylibyśmy prawdopodobnie do tak zwanego nurtu Young Edals. Kiedyś to się po prostu nazywało dla młodzieży. Jan Kedals dzisiaj to jest chyba troszeczkę coś innego. To jest jednak rzecz skierowana bardziej do takich starszych nastolatków, rzeczywiście do młodych, dorosłych. Faktem jest, że w nurcie Jan Kedals mam wrażenie, zaczytują się w dużej mierze dorośli, czytelnicy, fantastyki i nie tylko. Mnie osobiście trudno się na ten temat wypowiedzieć, ponieważ segment Jan Jankedal kojarzy mi się z takimi rzeczami jak Zmierzch, Igrzyska Śmierci, prawda, a z polskiego rodzimego nurtu i trochę bliżej tego, o czym za chwilę będę mówił, czyli z powieści jednak dla nastolatków bardziej, no to kojarzy mi się chociażby Kosik ze swoją całkiem zresztą yy, uhonorowaną i docenioną przez krytykę i czytelników serią Felix Netinika i właśnie dwóm tym pierwszym powieściom Zajdla jest dużo bliżej mam wrażenie do takiego targetu natomiast trzeba brać pod uwagę, że one powstały w latach 60. i to jest kłupa czasu one powstały w okresie, kiedy dopiero ludzie szykowali się do lądowania na księżycu kiedy dopiero odbywały się pierwsze loty wieloosobowe kiedy program Gemini był w pełni a do takich rzeczy jak chociażby bazy orbitalne to dopiero Sowieci się przymierzali i w tym tym okresie powstały dwie powieści które dla Zajdla są no, w pewien sposób niecodzienne mianowicie poruszają motywy, które w jego powieściach powieściach podkreślam, bo nie, nie w opowiadaniach pojawiają się stosunkowo rzadko w tych, tych głównych, tych takich najbardziej znanych, które najczęściej wymienia się myśląc o twórczości zajdla, mianowicie podróże w kosmos, dalekie podróże, co akurat samo w sobie nie jest jeszcze tak niecodzienne i konfrontacje z obcymi cywilizacjami. Ten drugi motyw jest akurat u zajdla, jak najbardziej na miejscu, ponieważ pojawia się chociażby w wyjściu z cienia kiedy ludzie tuż e, padają ofiarą samonarzuconej opresji ale wywołanej przez obcych, no i chociażby w Limes Inferior, gdzie rzeczywiście e, ci obcy o których na dobrą sprawę nikt nie wie poza Najwyższą Radą są gdzieś tam również sprawcami całej sytuacji, w której znajdują się ludzie. Tutaj, e, w tym, co Zajdel wisał wcześniej, te motywy są jakby takimi motywami przewodnimi, głównymi. E, grają równie ważną, w pewien sposób rolę, co właśnie w wyjściu z cienia. Pierwsza powieść, La Lande, jest to powieść, która e, już tak w warstwie nazwałbym to technicznej powiedzmy, konstrukcyjnej, jest to młodego czytelnika skierowana. Ponieważ jej głównymi bohaterami są jest dwójka nastolatków, chłopaki dziewczyna, którzy budzą się w celu podróży po długim locie w anabiozie. I to właśnie ich oczy ma czytelnik, poprzez ich działania poznaje świat trudno jest do końca powiedzieć o czym Lalande jest, ponieważ tak naprawdę e, nie ma tam głównego jakiegoś takiego dużego wątku. Osią fabularną jest wizyta na obcej planecie i eksploracja. Natomiast e, składa się to raczej z takich pojedynczych epizodów, które rzeczywiście w pewien sposób gdzieś tam przyczynowo-skutkowo są powiązane, ale nie jest to taka typowa oś Narracyjna, jakiej można byłoby się spodziewać Lalande jest powieścią o tym że ludzie trafiają na ślady obcej cywilizacji a w zasadzie dwóch jednej cywilizacji, która była bardzo potężna i bardzo wysoko rozwinięta i drugiej, która i stoi w y, punkcie rozwojowym dużo niższym niż ludzkość są to istoty, które przed ludźmi chowają się ukrywają się nie są wrogie, są wręcz przyjazne, pomagają kiedy trzeba, ale z takiego bezpiecznego, neutralnego dystansu Klucz całej historii jest to, że najprawdopodobniej ta wysoko rozwinięta cywilizacja odkryła ludzkość dużo wcześniej, zanim ludzkość opuściła ziemię, swoją kolebkę i wyruszyła w kosmos i zrobiła wszystko, aby być może wszystkie inne cywilizacje, które odwiedziła, a które stały na niższym szczeblu rozwoju, a na pewno tę Nalalandę przed ludźmi zabezpieczyć. W pewien sposób, tak jakby ci obcy, widząc do czego zmierza rozwój cywilizacji ludzkiej, bali się tego, że ludzie rozpełzną się po wszechświecie nie zniszczyli ich bo z jakiegoś powodu nie mogli, nie chcieli, nie pozwalały na to ich e, zasady etyczne stanowili jednak wszechświat przed ludźmi bronić to no, bardzo smutna konstatacja ludzie oczywiście okazują się jak to zwykle w fantastyce z tamtego okresu istotami w zasadzie dobrymi takimi rozumiejącymi nastawionymi e, pozytywnie, pozytywistycznie wręcz Momentami, i oczywiście wszystko kończy się dobrze, ale gdzieś tam jest, yy, pobrzmiewają takie gorzkie tony w tym, że Zajdel przedstawił nas jako potencjalnych agresorów, jako sąsiada, przed którym trzeba innych sąsiadów ostrzegać, kogoś, przed kim trzeba najbliższe cywilizacje zabezpieczyć. Jest w tym coś takiego przykrego. Yy, I chociaż jest to ewidentnie książka raczej dla młodszego czytelnika, bo jest, no jest w pewien sposób naiwna, jest, jest dosyć prosta. Nie potrafię powiedzieć, czy dzisiejsze dzieciaki byłaby w stanie zainteresować, bo świat troszeczkę się zmienił, takiej fantastyki się już nie pisze. To są mniej więcej te klimaty, co są profesora Rawy, prawda, czy przygodowe książki Nienackiego. To są świetne rzeczy i wierzę, że są dzieci, które są w stanie je czytać między nimi dlatego, że mają rodziców, którzy to czytali i dają im to tak samo jak ja dzieciakom czytam teraz przygody Tomka Wilmowskiego, nie oszukujmy się. Eee, trudno mi powiedzieć, czy to by się teraz w dobie, kiedy podwój kosmosu jest nam bliższy niż kiedykolwiek i, i kiedy wszystko wygląda trochę inaczej, obroniło. Być może łatwiej byłoby drugiej powieści, Prawo do powrotu, ponieważ chociaż jest też myśl, stargetowana podobnie do ludzi raczej młodych to taki troszkę sensacyjny kryminał, głównym bohaterem jest zastępca wyprawy dalekiej wyprawy w głębokie rejony galaktyki jest to jeden z nielicznych ludzi którzy, który nie poddaje się na wiozie, wszyscy przesypiają podróż, a on biedny siedzi na tym statku i starzeje się wśród zmieniających się wacht. A to dlatego, że co i rusz okazuje się, że coś jest nie tak, a to ktoś przestawia anteny kierunkowe, powodując zboczenie z kursu, a to członkowie wyprawy zapadają po kolei, zupełnie bez związku, w dziwaczną świączkę i wszystko zdaje się iść nie tak. Wszystko zdaje się walić. I biedny ten człowiek, zresztą z wyszkolenia agent specjalny, Ostatecznie odkrywa, że za wszystkim stoją obcy. Również dwójka istot, które po katastrofie, w wyniku wypadku, musiały schronić się na ziemi, aby przetrwać. Musieli przejąć ciała dwójki młodych ludzi A z pomocą swojego intelektu dostali się do służby gwiezdnej, odbyli staż, a następnie wyruszyli w bardzo długą wyprawę, którą teraz próbują kontrolować, nad którą próbują przejąć nie chcę powiedzieć władzę, ale no może właśnie kontrolę. Przechwycić ją tak, aby była w stanie dostarczyć ich do posterunku wystawionego przez ich własną cywilizację. Gdzie mogliby wrócić do swoich, otrzymać nowe ciała i a statek wraz z ludźmi zwolnić i pozwolić mu lecieć do miejsca przeznaczenia. Tam pojawia się dylemat, czy my okażemy się istotami samolubnymi, czy zgodzimy się obcym pomóc. Jest tu pewien problem, bo tak naprawdę oni są agresorami. To oni przejęli ludzkie ciała, to oni próbują przechwycić cały statek razem z załogą, to oni w pewien sposób gdzieś tam jakimś rodzajem przemocy posługują się w stosunku do tych ludzi, którzy mogliby zagrozić ich misji. E, I zastępca dowódcy musi podjąć decyzję, jak w tej sytuacji się zachować, na co się zdecydować, czy pomóc im, bo de facto są rozbitkami, czy działać jakoś inaczej. Jest to o tyle fajna powiedz, że w niej jest jeszcze kilka smaczków. W niej pobrzmiewają rzeczy, które potem znajdujemy w popkulturze. E, tam są rzeczy, które przywodzą na myśl Lema, tam są rzeczy, które przywodzą na myśl Dika. E, jest motyw, który potem pojawia się w pierwszym obcym. E, więc tam jest dużo fajniej. To jest powieść pod tym względem dużo ciekawsza. Chociaż tak konstrukcyjnie trochę kuleje. Na przykład w jej treść wpl wplecione są trzy opowiadania, ale nie są częścią akcji, nie są gdzieś tam wpisane w wątek narracyjny, tylko są opowiadane przez yy, poszczególnych członków załogi, jako rodzaj takiej paraboli do komentarza, do, do aktualnej sytuacji bohaterów. Więc yy, znowu jest to troszeczkę innego typu literatura, innego typu fantastyka, niż my teraz współcześnie jesteśmy przyzwyczajeni. A mimo wszystko są to rzeczy Dobre, i tak jak y, można śmiało stwierdzić, że jak na Zajdla, no to widać, że są one słabsze, że to są takie pierwsze kroki, że te rzeczy są bardziej naiwne, mniej przemyślane, że to jeszcze nie jest ten Zajdel z y, wyjścia z cienia, to jeszcze nie jest Zajdel z cylindra Troffa, ale kurde, no to są fajne rzeczy. Jak na debiut tak wielkiego pisarza, to y, ja nie jestem rozczarowany i zachęcony tym, że starego Zajdla czytało się bardzo dobrze, postanowiłem skorzystać z okazji, że znajoma dziennikarka wygrzewała gdzieś na zapomnianej półce trylogię Ludzie jak Bogowie ale nie Ludzie jak Bogowie Wellsa, tylko Ludzie jak Bogowie Siergieja Sniegowa to jest stara rzecz, również napisana w połowie lat 60. Eee, I również mierzy się z ludźmi sięgającymi daleko w kosmos, z ludźmi potężnymi, z ludźmi, którzy potrafią budować planety i pożerać gwiazdy. Niedosłownie, ale przy pomocy technologii, którą osiągają. I jest to rzecz na wskroś socjalistyczna. no może na wskroś tu dużo powiedziane. głównym bohaterem e, ludzie jak bogowie trylogii, ludzie jak bogowie jest Eli mm, naukowiec to jest taki radziecki odpowiednik Zana z, z serii komiksowej według Elicha von Denikena którą pewnie wszyscy żyjący w latach 80. kojarzą większość pewnie czytała. Zan to był taki naukowiec, co to miotacze fal montował w swoim laboratorium hełmy do skafandrów, oklejał kryształem i z kamieni robił bomby atomowe. Otóż Eli też jest w pewien sposób takim mega mózgiem. Wprawdzie mniej konstruuje sam, ale jest za to świetnym strategiem i wokół niego kręci się kilka kampanii, kilka bardzo wielkich wydarzeń. Ludzkość jest w pełnym rozkwicie. Opanowała cały układ e, słoneczny. Opanowała też technologię podróży z prędkością nad świetlą dzięki tak zwanemu efektowi Taniewa. Cała Ziemia jest zjednoczona pod wspólnym rządem. Wybudowano specjalną stolicę, w której mieszkają szczęśliwi mieszkańcy i jest powiedziane otwartym tekstem, że na ziemi panuje komunizm, ponieważ jest to najlepszy z ustrojów ale trudno jest się dziwić, że coś co zostało napisane w latach 60. w Związku Radzieckim przedstawia taką, nieinną wizję świata byłoby zgoła zaskakujące e, owszem, zdarzały się takie powieści natomiast e, cóż, e, raczej inny był ich wydźwięk. Ludzie więc latają w kosmos, budują planety. Aż w pewnym momencie natrafiają na ślad starożytnej wojny trwającej od tysięcy, być może milionów lat. Odnajdują ślady zniszczeń na planetach i w pierwszym tomie w oryginale on nazywał się galaktyczny świat, a w Polsce wyszedł e, kilkukrotnie pod tytułem Dalekie Szlaki. Dochodzi do pierwszego starcia między nimi, a obcą cywilizacją niszczycieli. I okazuje się, że oczywiście oprócz niszczycieli istnieją galaktowie. Cywilizacja dobra, rozumna, lecz na wskroś tchórzliwa, która zamknęła się w swojej galaktyce i nie chce, e, nie chce walczyć. Chce tylko żyć w pokoju i, i niczym się nie przejmować. W drugim tomie ma miejsce wielka wojna między ludźmi a niszczycielami, która zakończona jest oczywiście zwycięstwem rozumu i ludzie wyciągają przyjazną dłoń do niszczycieli i niszczyciele się zlepszają. A w trzecim tomie ludzie ponownie pod przewodnictwem Eliego, który jest już stary, wyruszają do jądra galaktyki, aby dowiedzieć się, co się stało, dlaczego poprzednia wyprawa Zaginęła, została zniszczona. Tam natrafiają na ślad jeszcze innej cywilizacji, o której dowiedzieli się od galaktów, z ich starych podań. Galaktowie oczywiście na ten temat nic nie wiedzą. Te cywilizacje tak trwają sobie w tej próżni. No i oczywiście w, tam spiski, groza, szaleństwo. To jest wszystko takie piękne, to jest taka strasznie naiwna, fantastyka, no bo czyż zaczyna się epopeja od stwierdzenia, że gdzieś w górach spotyka się dwóch ludzi, jeden przylatuje na genetycznie wyhodowanym smoku mówi mu, że polecą na drugi koniec galaktyki, na zbudowaną hmm. przez ludzi planetę, żeby obcych powitać i wezmą pegazy, smoki i to wszystko i oni rzeczywiście, słuchajcie mają statki podróżujące z prędkością nad świetlą, na których wożą pegazy smoki, anioły taka rasa I mnóstwo innych rzeczy zastanawiam się w jak Ziemia wytrzymała eksploatację, bo to z jej surowców budowano planety w kosmosie całe, dla różnych hmm. cywilizacji. I jak to wszystko trzyma się kupi? No nie trzyma się. Nie. I ja Muszę przyznać, że o ile Zajla teraz czytało mi się całkiem dobrze, to Zniegowa pierwszy raz czytałem mając lat 16. Miałem wtedy też troszeczkę inne podejście do tego I inaczej też patrzyłem na sprawy Mnie obchodziło mnie, kiedy ten tekst został napisany i jak to wyglądało. Kumpel powiedział, to, to wiesz, taka znana rzecz, nie? Duża, fajnie. Przeczytałem, ok Pierwszy tom czytałem tak na fali uniesienia. Wow, super, nie? Wow, cofnąłem się do lat młodości. Drugi czytałem z rozpędu trzeci już e, odłożyłem i chwilę trwało zanim do niego wróciłem bo już zaczynał męczyć mimo wszystko e, z niego w, mniej się po latach broni jest ciekawostką jest e, cały czas jest to duża rzecz e, i widać ten picki rozmach i to wszystko i są tam fajne postacie jak na przykład kosmonauta Kamagin który wyleciał w kosmos jeszcze mówiąc po rosyjsku i zepsuły im się napędy, dryfowali nie wiadomo ile lat i dopiero w ogóle kilkaset lat później odnalazła ich ekspedycja Eliego i wow, nagle ludzie żyją, wracają na zupełnie inną ziemię, co się dzieje, nie? Ale taki kamagin to dla mnie gdzieś tam przypomina tych prawdziwych kosmonautów, tych, którzy latali na saluty, tych, którzy w puszkach śmierci gdzieś wędrowali po kosmosie, tych, którzy lądowali na księżycu sprzętem, w którym było mniej elektroniki niż nie tylko w moim smartfonie ale w moim samochodzie więc to ma, ma swój urok, ale jednak rosyjska rzecz mniej się obroniła niż Polska a co za tym idzie ponieważ mimo wszystko te dwie lektury, trzy w zasadzie no ale traktuję zajdla zbiorczo, mimo że Lalande i Prawo do Powrotu nie są do końca ze sobą połączone tam gdzieś powiązane Znowiem pójść za ciosem. E, pod choinkę dostałem trylogię wnuka Lipińskiego. Smutna zresztą, całkiem świeża wiadomość, że e, niestety Edmund Wnuk Lipiński zmarł. Całkiem niedawno. Mimo, że nie był jeszcze człowiekiem starym. Pamiętam, jak wiele, wiele lat temu przeczytałem jego opowiadanie w nowej fantastyce, dialog hmm. przez rzekę. Bardzo mnie ono wtedy urzekło i to była świetna rzecz. I gdzieś tam bardzo ceniłem, chociaż nigdy jakoś nie złożyło się, żeby sięgnąć po, yy, po gdzieś tam więcej jego twórczości. Tym razem yy, zażyczyłem sobie pod choinkę trylogii Apostezion. Rzecz, która wychodziła u nas yy, Pierwszy tom wyszedł na przełomie lat 70. i 70., -tych, a ostatni tom chyba w 89 roku. Rzecz w duchu, z założenia podobna do tego, co, co oni wtedy wszyscy pisali, co, co pisał również Zajdel Parowski o zniewoleniu społeczeństw, o zniewoleniu człowieka. Trudno mi powiedzieć dokładnie, jak to wygląda, ponieważ dopiero wgryzam się w pierwszy tom, więc może. Opowiem o tym kiedy indziej i może przy okazji opowiem też o Adamie Snergu Wiśniewskim, yy, który jest teraz dostępny w kolejnym Bukraju, właśnie trwającym w czasach w czasie kiedy ja ten podcast nagrywam, który ponieważ już i tak mam kupkę książek 6 czy 7 do przeczytania i, i jakieś 10 nasoskich raportów na temat załogowych stacji kosmicznych, które są mi potrzebne do zupełnie innego projektu, który chciałbym zacząć pisać w przyszłym roku, to pomyślałem, że a kupię sobie jeszcze cztery powieści Snerga nie? w Bookrage'u. Wiecie, to jest fajna rzecz. Można zapłacić za nie 2 złote, 17 zł albo 100 zł, w zależności od tego, ile kto chce. A jak zapłacicie więcej niż średnia, to dostaniecie na przykład jeszcze jedną albo jeszcze dwie książki. Bajer, naprawdę polecam, jeżeli macie z czego czytać albo jesteście w stanie czytać z ekranu ja nie, o czym mówiłem wcześniej <śmiech> dlatego kupiłem sobie czarny tablet to warto, polecam, warto I... i tak, żeby jednym słowem warto jest sięgać do starej polskiej fantastyki myślę, że jak skończę z Wnukiem Lipińskim i z Wiśniewskim Snergiem to chyba dobrze by było znowu sięgnąć po opowieści o pilocie Firksie to fajna rzecz jest. W zeszłym roku odświeżyłem sobie Baranieckiego, przeczytałem Karl Goro, godzina 17. Wcześniej czytałem trochę Sawaszkiewicza. A myślę, że pilota Firksa chyba znowu chciałbym przeczytać. W końcu, jakby nie patrzeć, była to rzecz, która zainspirowała mnie. Wcześniej lubiłem opowiadać i wymyślać różne historie, ale dopiero po lekturze opowiadań Lema z tego cyklu napisałem swoje własne pierwsze opowiadanie science fiction. To była chyba myślę, że szósta klasa szkoły podstawowej. Nie podejrzewałbym nigdy, że kiedyś znowu będę to robił. Pisał science fiction. I... Przyznam szczerze, że o ile pisanie postapokalipsy sprawia mi sporą frajdę, bo to, nad czym pracuję teraz, znowu dzieje się w Warszawie, znowu dzieje się w metrze, lecz nie tylko. I, i bawię się w przedstawianie społeczeństw i przedstawianie tego, w jaki sposób ludzie zachowują się w sytuacjach ekstremalnych. Na ile mi to wychodzi, to nie mnie oceniać. Na razie jestem zadowolony chociaż jeszcze kupa pracy, zanim ta nowa książka będzie się nadawała do czegokolwiek, to tak samo jak czytelniczo w pewnym momencie odszedłem trochę od klimatów apokaliptycznych i zwróciłem się ku kosmosowi, to chyba w tym, co piszę, też odczuwam coraz większą e, taką potrzebę, żeby wyjść z tuneli, wyjść z ziemi, polecieć w niebo. A może trzymajcie kciuki albo coś nadchodzi ten czas kiedy wszystkie te raporty NASA na temat załogowych misji kosmicznych i baz satelitarnych mogą mi się okazać bardzo bardzo przydatne i mam ochotę stworzyć coś z równym rozmachem co Siergiej Sniegow a dobra <śmiech> może z trochę mniejszym może bez latania do jądra galaktyki i pożerania planet. Miłego weekendu Wam życzę, bo jeżeli słuchacie tego odcinka zaraz po premierze, no to w końcu jest piątek, no nie? Pozdrawiam.